Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Dzisiaj mówi do Was Sylwester Kozdroj, czyli ja. Tym razem jestem wyjątkowo solo, bez Tomasza. Za to przychodzę do Was z arcyciekawym, tak mi się przynajmniej wydaje, komiksem, bo dzisiaj odcinek poświęcony wieżom Voice Maury a właściwie to pierwszemu tomowi zbiorczego wydania, które swoją premierę miało stosunkowo niedawno, bo w czerwcu 2025 roku. I tutaj od razu wyjaśniam, w żadnym wypadku nie jest to debiut tego tytułu na rynku polskim. W 2013 roku wydawnictwo komiksowe, czyli te, które było powiązane z grupą Pruszyński Media, o ile dobrze pamiętam, rozpoczęło wydawanie tej serii w formie pojedynczych zeszytów, czyli takiej bardzo klasycznej formie jedna historia, jeden album, 30 parę stron, miękka oprawa, czyli powiedzmy ówczesny standard, jeżeli chodzi o wydawanie albumów w Polsce. No i wydawnictwo komiksowe wydało wówczas całość, to jest 10 pełnych Albumów w tłumaczeniu Grzegorza Przewłockiego oraz Wojciecha Birka i tutaj zatrzymam się na moment. Wspominam o tych tłumaczach nie dlatego, że jakoś specjalnie znam się na przekładach, ale bardziej z poczucia obowiązku, gdyż za przekład w wydaniu zbiorczym, w wydaniu od wydawnictwa Elemental, odpowiada w całości Wojciech Birek. On zresztą był także konsultantem w tych początkowych zeszytach wydawnictwa komiksowego. Coś tak mi się kojarzy, że gdzieś taką informację wyczytałem. W każdym razie za nowy przekład odpowiada Wojciech Birek, więc... Może kogoś ta informacja zwyczajnie zainteresuje, może ktoś jest wyczulony na punkcie przekładów albo choć zna wcześniejsze wydania, to zechce sprawdzić, jak poradził sobie z tym tytułem pan Wojciech, jakby nie było tłumacz Torgala. Tak czy inaczej, w 2015 roku wydawnictwo komiksowe dostarczyło ostatni, dziesiąty tom serii, a 10 lat później właśnie wydawnictwo Elemental wznowiło ten tytuł czy rozpoczęło wznawianie tego tytułu w wydaniach zbiorczych. Dzisiaj właśnie o pierwszym tomie takiego zbiorczego wydania. Nie powiem Wam, co stało za tą decyzją. Nie posiadam tych pierwszych wydań, ale z tego, co sprawdziłem, z tego, co wyczytałem, wynika, że pojedyncze albumy od wydawnictwa komiksowego nadal można dostać bez większych problemów i to za taką normalną cenę, więc na pewno nie chodziło Elementalowi o wypełnienie białych plam, jeżeli chodzi o dostępność tego tytułu. Możliwe, że po prostu wydawca jest fanem Hermana Huppena i chciał mieć u siebie prawa do wszystkich jego historii, ale tak jak mówię, szczegółów nie znam i tak sobie tylko spekuluję. Gdzieś mi mignęła informacja, że podobno technicznie pierwsze wydanie mocno kulało. Ktoś pisał, że niektóre strony były wyblakłe, że niektóre strony nie zawierały kolorów, które w oryginalnym wydaniu pojawiały się, ale ja zupełnie tych szczegółów nie kojarzę, więc tutaj też nie będę specjalnie porównywał jednego wydania z drugim. Ja ze swojej strony bardzo się cieszę, że Elemental postarał się o takie wydanie zbiorcze. Nie załapałem się na wcześniejsze wydania, nie załapałem się na te zeszytówki, więc pojawiła się okazja aby nadrobić zaległości, zwłaszcza, że jeszcze zanim padła informacja o wydaniu zbiorczym, słyszałem naprawdę wiele dobrego o tym tytule. Nie tylko z uwagi na osobę scenarzysty i rysownika, ale także z uwagi na samą tematykę komiksu. Słyszałem nawet opinię, że to tytuł wybitny, jeżeli mówimy o komiksach stricte frankońskich. Czy tak jest z całą pewnością, to tego Wam dzisiaj nie powiem, bo nie znam się dokładnie na komiksach frankońskich, na frankońskich tytułach, ale wierzę, Voice Maury na pewno będę dobrze wspominał, przynajmniej ten pierwszy tom. Zobaczymy, jak będą wypadać kolejne Podobno kiedyś gdzieś wydawca wspominał, że rocznie chce wydawać dwa tomy, więc może gdzieś pod koniec roku pojawi się kolejny, ale szczerze wątpię, stawiałbym raczej początek 2026 roku. Zobaczymy. Co zaś do konkretów, to zanim o fabule, to tak sobie myślę, wypadałoby wspomnieć o samym twórcy komiksu. Jak wiecie, jest nim pan Herman Huppen, artysta belgiany który na polskim podwórku jest chyba najbardziej znany, najbardziej kojarzony z serii Jeremiach. Nie tak dawno wydawnictwo Elemental wydało również dwa tomy Brigantusa, którą to serię Herman tworzył wspólnie z synem, ale wydaje mi się, że to jednak dzięki no przede wszystkim Jeremiechowi jest Herman najbardziej znany na naszym podwórku, przynajmniej ja go kojarzę właśnie z tej serii skądinąd Także bardzo dobrej serii, jak ktoś lubi klimaty post-apo, obraz Ameryki zdewastowanej i przypominającej trochę taką samą siebie z czasów Dzikiego Zachodu, to z pewnością znajdzie coś w Jeremiachu dla siebie. Na pewno Jeremiach to seria dużo bardziej, jakby to powiedzieć, nastawiona na akcję, na szybkie tempo narracji, na bawienie czytelnika sensacją, na przygodę itd. Natomiast wierzę Voice Maury to komiks zupełnie, zupełnie inny i to pod kilkoma względami. Przede wszystkim nie jest to tytuł na tyle prosty fabularnie, że dosłownie z marszu każdy, kto weźmie go do ręki, to po prostu go pokocha. Owszem, jak przeczytać opinie na jego temat, to niemal że każda zaznacza, jak świetny jest to tytuł, jak ciekawy, etc. Rzeczywiście ma on w sobie ten taki pierwiastek wow, który jak dać mu szansę, to robi ogromne wrażenie i sprawia, że nie sposób oderwać się od historii prezydenta. W tym komiksie, ale idę o zakład, że jak ktoś rzadko sięga po komiksy frankońskie, to sięgając po wierze może na dzień dobry troszeczkę się rozczarować. Może nie po pierwszej historii, która jest wyraźnie poukładana i ma wyraźnie zarysowany plan taki stricte fabularny, ale już po drugiej jak najbardziej. Nie są to bowiem ani historie proste w odbiorze, ani jakoś szalenie ładnie narysowane, czy też nie oferują takiego tempa narracji, do którego jesteśmy zazwyczaj przyzwyczajeni, jeżeli chodzi o komiksy frankońskie. No i w dodatku ta wspomniana przeze mnie kreska. Oczywiście wie, że Voice Maury, jak ktoś nie jest fanem tego typu kreski, no to one nie wydadzą mu się jakoś szalenie ładnie narysowane, tak jak powiedziałem. Oczywiście ładnie narysowane, jakby je zestawiać powiedzmy z dzisiejszym mainstreamowym podejściem do rysunku i koloru. Wówczas rzeczywiście kreska Hermana może szokować, ale jak już wyjmiemy kij z tyłka i zamiast narzekać zaczniemy w końcu skupiać się na tych rysunkach, to bardzo szybko okazuje się, że jednak w kresce pana Belga jest naprawdę, naprawdę coś fantastycznego, fantastycznego, zwłaszcza te szczególiki, te drobiazgi otaczające bohaterów, to jest po prostu creme de la creme, jeżeli chodzi o prace komiksowe. Wracając jednak do tego, że na dzień dobry możemy przesunąć ten komiks na sam koniec naszej licznej kupki czytelniczego wstydu. Otóż zazwyczaj nie jest to... Reguła, ale jednak zazwyczaj komiks frankoński to historie mocno przygodowe, momentami bardzo zabawne, czasami sensacyjne, czy też mające w sobie coś nawet z science fiction. Nie jest to reguła, ale jednak... Tak najczęściej to wygląda. Wierze pod tym względem są inne. Po prostu um, historia w nich prezentowana to dosłownie historia. Historia bez ubarwień, bez tego całego romantyzmu, bez um, przysłowiowego malowania trawy na zielono. Powiedziałbym nawet, że Herman idzie w mocny naturalizm i prezentuje nam świat, gdzie rządzi po prostu prawo silniejszego, gdzie jednostki słabe są eliminowane całkowicie, albo spotyka je nieszczęście z rąk właśnie tych silniejszych, a jak ktoś oczekuje, że nagle w jednej czy w drugiej opowieści pojawi się jakiś Robin Hood, to może po prostu srogo się rozczarować. Nie jest to tego typu historia, Owszem, można w niej doszukać się bohaterów bardziej miłych i takich, którzy mają gdzieś z tyłu głowy zapamiętane, że jednak stan rycerski to nie tylko przywileje, ale i liczne zobowiązania, ale takie jednostki u Hermana to rzadkość, co też, jak sądzę, jest czy też było raczej zbieżne z rzeczywistością. Pewnie tak to właśnie wyglądało w średniowieczu. Co jeszcze? Prymitywizm i brutalność obecna w czynach, postawach większości postaci. Tutaj też Herman dokłada do pieca. Surowość świata, o którym przed momentem mówiłem, to, to jedno. Natomiast właśnie wulgarne, brutalne zachowanie bohaterów to troszeczkę inna bajka. Trochę jedno z drugim się wiąże, ale... O ile niesprawiedliwość społeczna w rozumieniu dzisiejszym to z reguły niesprawiedliwość w stosunkach silny-słaby, bogaty-biedny itd., o tyle brutalność zachowań jest widoczna w każdej grupie społecznej. Jeżeli ktoś sądzi, że tacy chłopi to tylko porządne chłopy i nic więcej, to jest w wielkim błędzie, bo i oczywiście w tym stanie zdarzały się akty przemocy i to takie, które nawet dzisiaj mogą nas zaskoczyć, dla przykładu w historii Babette, a właśnie, wydanie zbiorcze zawiera trzy pierwsze historie serii, i w tej właśnie pierwszej historii Babette dostajemy na przykład rodziny chłopów dzisiaj. Powiedzielibyśmy, że mocno patologiczną rodzinę, gdzie ojciec leje każdego, kto mu podpadnie, wydziera się z byle powodu, złości się z byle powodu i generalnie nie jest miłym starym. No i z tej rodziny właśnie pochodzi tytułowa Babet, która za jeden ze swoich postępków, zaraz wyjaśnię dokładnie jaki, zostaje brutalnie zatłuczona pałkami przez swojego ojca i przez swoich braci, a następnie zostaje pochowana czy raczej po prostu zakopana na polu gdzieś koło rowu, wokół warzyw czy pośród warzyw. od tak I to bez większego tak naprawdę strachu, że ktoś może być świadkiem tego czynu. Właściwie to nawet świadek tego czynu się pojawia, ale też wydaje się on doskonale rozumieć, jak ten cały świat działa. Podobnie Dobrze rozumie to Herman, który no, nie szczędzi nam tych wtrętów i wątków takich bardzo właśnie brutalnych. W tej także historii dostajemy młodego chłopaka, którego także los właściwie bez powodu, każe w bardzo okrutny sposób, z obiecującego mularza. W średniowieczu był to po prostu rzemieślnik, murarz, robotnik, zwał jak zwał. Zostaje ta postać w pewnym momencie włóczęgą i żebrakiem. W międzyczasie zostaje okrutnie okaleczony przez jednego ze swoich panów, później też perfidnie wykorzystany i ostatecznie porzucony przez niezaspokojoną żonę kupca czy też tam handlarza, nie pamiętam więc no, takich przykładów, takiej brutalności e, zwykłych ludzi można mnożyć w tym komiksie właściwie cały czas e, te smutne, momentami wręcz e, makabryczne historie to właściwie standard, który właśnie no, jednych zachwyci w sensie zachwyci sama koncepcja bezpośredniego pokazania tych problemów, natomiast innych po prostu zniesmaczy i sprawi, że odrzucą oni wierzę voice maury i stwierdzą, że nie ma tak naprawdę czym się zachwycać, co nie jest... W prawdą w żadnym wypadku. To o czym już wspominałem przed momentem i to kilka razy. Herman do tej serii podszedł w zupełnie inny sposób niż do na przykład przygód Jeremiacha. Jasne, tam także mieliśmy dość sporo wątków brutalnych, wątków pokazujących jak dzika stała się Ameryka po wojnach, ale ponieważ były to historie mocno przygodowe, to jednak mam wrażenie, że brutalność świata obecna w Jeremiachu była bliższa czemuś no, może dziwnie to zabrzmi odległemu, czemuś mniej rzeczywistemu. W wieżach z kolei jest na odwrót. Dzikość świata trafia do nas od razu, bo szybko do nas dociera, że nie jest to żadna fantastyka czy czysta fantazja autora, tylko coś bardzo rzeczywistego. Coś, co mogło się zdarzyć i prawdopodobnie zdarzało wielokrotnie. Tak wyglądało średniowiecze i nie ma co się e, złościć, nie ma co je upiększać. Trzeba pokazywać, jak wyglądało naprawdę, a przynajmniej starać się takim je pokazywać. Pamiętajmy, że wieże to nie źródło historyczne jako takie, choć może kiedyś nie będzie, tylko fikcja literacka, czy raczej komiksowa, ale z bardzo silnymi wątkami historycznymi i osadzona na wydarzeniach, które rzeczywiście miały miejsce w historii. Tak jeszcze wrócę do samego wydania od tej strony technicznej. Wieże wydanie zbiorcze, tom pierwszy zawierają trzy historie, które oryginalnie Ukazywały się w latach 1984-1986, zawsze gdzieś w ostatnim kwartale danego roku. Pierwsza z tych historii, o której już tutaj przed momentem troszeczkę wspomniałem, opowiada o okrutnych skutkach miłości tytułowej Babet i Germana, dwójki młodych ludzi, którzy dokonując pewnych wyborów, czynów w imię owej miłości doprowadzili do swojej zguby. Jak mówiłem, Babette została ostatecznie zamordowana. German z kolei stracił swoją szansę jako mularz i został żebrakiem. I w tej historii też poznajemy szlachcica, rycerza Aymara de Voice Maury, który przemierza XI-wieczną Europę, starając się odzyskać swoje rodzinne ziemie, właśnie te tytułowe wieże Voice Maury. Jest to jedna z tych postaci pozytywnych, postaci, która pojawia się w każdej historii i to właśnie w takich pozytywnych barwach. Postać, która zdaje się też rozumieć, czym jest niesprawiedliwość, jak nie powinni zachowywać się ludzie, jak zachowują się głupcy. Rozumie także, czym są powinności rycerza, ale ma też z drugiej strony troszeczkę związane ręce, gdyż rozumie, że pewnych spraw nawet on nie jest w stanie zmienić, choć może oczywiście próbować i to między innymi dzięki jego heroicznej rycerskiej postawie German w tej historii ostatecznie nie zostaje powieszony, a jedynie właśnie okaleczony i wygnany. Co prawda los Germana nadal był nie do pozazdroszczenia, ale przynajmniej nie zginął. Mm. Tak jeszcze fabularnie może troszeczkę podjadę. Hmm, historia Numer 2 Lois de Montgri, jeżeli dobrze to wymawiam. To znowu historia brutalna, i to od pierwszych plansz, na których tym razem zostaje nam zaprezentowany napad rabusiów, włóczęgów na posiadłość jakiegoś rycerza. Herman ponownie nie bawi się tutaj w żadne konwenanse, nie do powiedzenia, więc mamy. Podrzynane gardła, głowy przebijane strzałami, ciała kute włóczniami. I mamy także właściciela owego grodu, który postanawia poświęcić swoje dziecko w imię swojego e, ocalenia. Jak się możecie domyślać, nic mu to zupełnie nie pomogło, a dzieciak Basil de Collu, jeżeli tak to należy wymawiać, i tak przeżył. E, został on zabrany z zamku przez jednego ze strażników i ostatecznie trafił w ręce chłopów, e, którzy przysięgli mu uroczyście wierność. Nie chciałbym może zbyt wiele Wam zdradzać, jeżeli chodzi o samą fabułę i finał tej historii, bo naprawdę wierzę, że wśród słuchających tego podcastu znajdą się osoby, które zechcą sięgnąć po ten komiks i po prostu sprawdzić, czy mam rację, mówiąc o nim, wydaje mi się, że w samych superlatywach. Ale dodam, że na scenie oczywiście w tej historii pojawia się również rycerz Aymar de Voice Mauri, jak zawsze wspominający z rozrzewnieniem swoją ojczyznę. Przy okazji dowiadujemy się, że został z niej wygnany, mając zaledwie 8 lat. Oraz pojawia się tytułowa, piękna Eloise de Montgri postać ciekawa i ciekawy w ogóle Herman miał na nią pomysł. To znaczy Herman zrobił z niej bardziej świadomie chyba niż nieświadomie jedną z komiksowych fajnych Reinalger jest to kobieta z przeszłością i to tragiczną, która powiedzmy, że swoje życie podporządkowuje jedynemu celowi, i tutaj milknę, przeczytajcie, przeczytajcie sami. Historia numer 3, ostatnia z tego wydania zbiorczego, to historia ponownie związana z bohaterem z pierwszej historii. Ponownie tutaj dostajemy, czy też spotykamy Germana. No i oczywiście dostajemy nawiązanie do tej pierwszej opowieści, w której poznaliśmy właśnie tą tytułową postać. Tym razem jesteśmy w Hiszpanii, w pobliżu z klasztorów, który to Boży Przybytek, jak większość klasztorów i domów bożych w tamtym czasie no, nie mógł narzekać na brak dobra doczesnego. Mówiąc prosto, mnichom powodziło się bardzo dobrze i to na tyle dobrze, że ich bogactwa no widać, że wodziły na pokuszenie tych mniej zamożnych w tym oczywiście naszego niedoszłego mularza, który no nie mogąc przemóc się do żebrania ostatecznie dołączył. wcześniej znaczy dołączył. Teraz już jakby normalnie z nimi funkcjonuje do grupy wędrownych złodziei, e, którzy powiedzmy, że mają chęć odwiedzić co właśnie ten klasztor i, i pozbawić mnichów ich bogactw. Bardzo dobry początek, tak się właśnie historia zaczyna i bardzo dobra, ciekawa, interesująca opowieść, trochę mająca w sobie coś z powieści awanturniczej, bo naprawdę dużo się w niej dzieje. Mam wrażenie, że też tempo akcji w stosunku do wcześniejszych historii z tego tomu, dwóch pierwszych opowieści, jest dużo szybsze. To dobrze, nie pamiętam gdzie, ale gdzieś przeczytałem, że wie, że są momentami zbyt wolne, to znaczy historia snuje się ociężale, że sporo w tych historiach jest miejsca na przemyślenia postaci, na ich monologii, etc. Ja tego tak nie widzę. Owszem, chwilami czuć, że ten posiada, ale nie jest to w moim przekonaniu coś przesadnie wyczuwalnego czy przeszkadzającego w lekturze. Po prostu nie jest to historia stricte przygodowa. Bohaterowie czasami muszą mieć przestrzeń do tego, aby trochę pooceniać świat, w którym żyją. Trochę też pokazać jacy z nich łajdacy. Dla przykładu, w tym ostatnim tomie mamy kilka scen, w których lubieżnie, uśmiechający się biedacy łapczywie komentują na przykład urodę jednej z bohaterek, więc w takich sytuacjach te tempo rzeczywiście spada, ale ja to rozumiem i dla mnie jest to coś zupełnie naturalnego. Herman stara się i to widać bardzo wyraźnie stara się pokazywać świat rycerza mm, Aymara, The Voice Maury, od tej najbardziej rzeczywistej strony. Poza tym dużo miejsca poświęca jednostkom i ich tragediom i być może także przez to akcja siada, ale tak jak mówię, jeszcze raz podkreślam nie jest to w moich oczach nic złego, nic co mogłoby stanowić minus tego albumu, po prostu nie jest to historia taka mocno przygodowa, nie jest to historia w żadnym wypadku sensacyjna widać, że artysta skupia się tutaj nawet nie na samej fabule, ale na takich właśnie drobiazgach związanych chociażby z wizualną stroną komiksu. Zresztą komiksy frankońskie charakteryzują się tym, że artyści bardzo dbają, o te szczegółiki w tle, że nie jest to historia pisana na szybko, że tam każdy detal, każdy drobiazg, każda kreska, każde tło jest bardzo mocno jakby przemyślane i nawet te tło ma nam obrazować, pokazywać przestrzeń, gdzie bohater funkcjonuje i pokazywać ten świat, który jest troszeczkę za plecami bohatera i w komiksach frankońskich no takie zabiegi są czymś totalnym naturalnym i mam wrażenie, że troszeczkę może przez tą drobiazgowość właśnie, że Herman nie pędzi tak do przodu, tylko chwilami zatrzymuje się na jakiejś scenie, no może to troszeczkę sprawiać wrażenie, że ta historia no nie pędzi aż tak szybko, jak część czytelników by chciała. Z ciekawych wątków, które możemy dostrzec jeszcze w tym albumie, w tych historiach, warto wspomnieć myślę także o religii, która jak to w średniowieczu miała znaczenie i to bardzo duże. Gdzieś Pomiędzy wątkami głównymi dostajemy bardzo dużo wstawek, kadrów, na których albo ludzie wznoszą modły do Boga, wydaje mi się, że ze zrozumiałych dla każdego powodu robią to przeważnie chłopi. Widzimy, jak bohaterowie ludność no, średniowiecza, wieśniacy chłopi żegnają się w obliczu niebezpieczeństwa, klękają przed procesjami, słuchają rad mnichów, rad duchownych, etc. Jak się zastanowić, to także w pewien sposób świadczy o drobiazgowości i naturalizmie obecnym u Hermana, o tym, że także takie wątki miały dla niego znaczenie. Zresztą jak wiecie, sam komiks frankoński właśnie charakteryzuje się wielką szczegółowością, to o czym wspomniałem dbaniem o estetykę drobiazgowością w prezentowaniu świata przedstawionego, dbaniu o detale i takie właśnie wrzutki jak te wrzutki religijne właśnie tylko tą regułę potwierdzają poza tym jak ktoś zna pracę Hermana to wie, że on kładzie bardzo duży nacisk na owe drobiazgi on nie pozostawia plansz pustych jeżeli się trafiają jakieś takie plansze to są to wyjątki i to bardzo rzadko spotykane. Jak się zastanowić, to dosłownie Każda z jego plansz to takie małe dzieła sztuki. Widać, że są one rysowane starannie, że nie ma w nich przypadku czy też fragmentów zbędnych rysowanych na szybko i bez należytej tej całej staranności. Z drugiej strony zdaję sobie też sprawę, że jak to się nie zna prace Hermana, to może od nich się odbić. Pamiętam, że sam zaczynając przygodę z Jeremiachem miałem lekkie mm, what the fuck bo ani bohaterowie serii ładnie nie wyglądali, mieli w sobie coś z wyrzutków rzezi mieszków, ani tło nie było specjalnie atrakcyjne. Kreska Hermana trochę wpada w karykaturę, ale taką na szczęście stonowaną. Postacie złe, przejawiające złe zamiary są oczywiście rysowane inaczej, może szkaradniej i ich wygląd no, kojarzy się z wyglądem niższych klas społecznych, ale znowu bohaterowie dobrzy no, nie wyglądają specjalnie wcale dużo lepiej. Jak spojrzeć i na jednych, i na drugich, to widać no, widać po prostu ten ich trud życia. I akurat to Herman no, znakomicie oddaje, umie w te tony, takie dramatyczne, posępne, smutne, miejscami bardzo często okrutne. Mam wrażenie, że to jeden z tych artystów, który doskonale czuje się w tym, co robi i to robi znakomicie. Jak nie mieliście okazji nic czytać jego autorstwa, to możecie właśnie zacząć od wież, voice maury, potem możecie na przykład złapać za Jeremiacha albo za Brigantusa, który podobnie jak wie, że jest komiksem osadzonym w konkretnej epoce historycznej. Myślę, że jak już dacie szansę temu autorowi, jak już przebrniecie przez jego kreskę, przyzwyczaicie się do niej oraz zrozumiecie co chce pokazać w tej kresce, poprzez tą kreskę autor, no to myślę, że docenicie ją jak najbardziej. A właśnie, żeby, żeby było jasne. wierzę, to komiks historyczny. Jego fabuła jest osadzona w średniowieczu i Herman stara się oddawać urodę tego okresu taką, jaką ona była oraz wrzuca między główną fabułę pewne historyczne dane. Na przykład pojawia się wątek palenia heretyków w Hiszpanii. Pojawiają się mm, nawiązania do y, Jakuba Komposteli, do świętego Jakuba z Komposteli, czy też zostaje nam przypomniane chociażby, że osoba uciekająca przed wymiarem sprawiedliwości, przed rycerzami, przed jakimiś tam zbrojnymi z danej osady mogła na przykład szukać schronienia w klasztorze i że mnisi nie mogli mu tego schronienia odmówić. Tak to chyba wyglądało i takich wtrętów, wątków historycznych dostajemy bardzo, bardzo dużo. Nie przeszkadzają one w odbiorze historii, nie opóźniają jej, ale ich obecność sprawia że wie, że przynajmniej dla mnie są jeszcze bardziej atrakcyjne więc ja polecam ten komiks Waszej uwadze mam nadzieję, że znajdziecie czas aby po niego sięgnąć ja na pewno pokuszę się także o omówienie kolejnych tomów a tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego i do usłyszenia w przyszłości cześć